To są informacje Polskiego Radia 24. Zarzuty już są. Będzie też wniosek o areszt. To po śmiertelnym wypadku posła Lewicy. Afera Zonda Krypto także w sporcie. Związkowcy chcą dymisji szefa pko u Ostatnie przygotowania do egzaminu dojrzałości maturzyści zakończyli rok szkolny. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zasłabł czy był rozkojarzony? Prokuratura chce aresztu dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę. Zeznania 57-latka są niespójne i budzą wątpliwości, mówi Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Balansuje on pomiędzy utratą przytomności a chwilowym rozkojarzeniem, ewentualnie też całkowitą niepamięcią co do przebiegu tego zajścia. Badania lekarskie wskazują na dobry stan zdrowia kierowcy. Był też przy na miejscu zdarzenia dodaje prokurator. Mężczyzna ten był przytomny. Wszystkie osoby, które zjawiły się na miejscu zdarzenia tuż potem, również relacjonują, że był w kontakcie rzeczowym, odnosił się do przebiegu zajścia. Z tego też właśnie wnioskujemy, iż pewne jego oświadczenia złożone do protokołu wymagają bliższej analizy. 57-latek odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prowadzony przez niego pojazd dwa dni temu czołowo zderzył się z jadącym rowerem posłem lewicy. Łukasz Litewka nie przeżył tego wypadku. Teraz Ukraina. 14 osób jest rannych po rosyjskim ataku na miasto Dniepr. Uszkodzone lub zniszczone są domy i samochody. Rosjanie uderzyli też w Charków. W tym mieście uszkodzony jest m.in. gazociąg. W wyniku zmasowanych ataków Rosji na Ukrainie Polska rutynowo poderwała myśliwce. Maszyny wróciły już do bas. Czarne chmury nad głową szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dymisja Radosława Pieś... Dymisji Radosława Piesiewicza chcą związki sportowe. To pokłosie afery związanej z Zonda Krypto. Prezes pko odpowiadał za podpisanie umowy sponsorskiej z firmą, która przestała wypłacać pieniądze klientom. Nie wypłaciła też obiecanych nagród medalistom olimpijskim. Zonda naruszyła wizerunek polskich olimpijczyków. Ocenia szef Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Dzisiaj, jako moi zawodnicy, moi tenerzy, jesteśmy najbardziej poszkodowani ze względu na podpisaną umowę, gdzie faktycznie ostrzegaliśmy wielokrotnie, że, że ten sponsor nie jest stabilnym sponsorem, nie jest sprawdzonym. Samo to, że podpisanie nie było w Polsce, tylko za granicą już budziło wiele kontrowersji, więc dzisiaj mogliśmy, może po raz kolejny, bo to nie było pierwsze spotkanie, może w tragicznym gronie, ale porozmawiać na ten temat, co my możemy zrobić i w którą stronę idziemy. Wcześniej prezes Radosław Piesiewicz poinformował, że nie poda się do dymisji i będzie kandydował w kolejnych wyborach na następną kadencję szefa pko -lu. Jest mało satysfakcjonująca. To premier Donald Tusk o unijnej odpowiedzi na kryzys energetyczny. O tym, jak zatrzymać rosnące ceny energii wywołane wojną na Bliskim Wschodzie przywódcy rozmawiali na Cyprze. Relacja Agaty Król. Komisja Europejska ma na bieżąco monitorować wydarzenia na Bliskim Wschodzie i stabilność dostaw surowców energetycznych. Ma też poszukiwać wsparcia dla państw najbardziej zagrożonych wysokimi cenami paliw, powiedział w drodze do Warszawy premier Donald Tusk, podkreślając, że efekty rozmów na ten temat nie są dla niego satysfakcjonujące. Komisja będzie monitorowała co się dzieje na Bliskim Wschodzie, będzie szukać też ewentualnie środków dla państw najbardziej zagrożonych cenami energii. Polska jest wśród tych państw ze względu na charakter naszej energetyki, ale to jest na pewno niewystarczające. Obecny kryzys energetyczny może być poważniejszy niż ten sprzed kilku lat, przestrzegał unijny komisarz do spraw energii Dan Jorgensen i twierdził, że nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu sytuacja jest zła. Wśród pomysłów, jakie znalazły się w planie złagodzenia skutków kryzysu energetycznego, pojawiło się stworzenie centrum do monitorowania zarówno cen, jak i produkcji, importu czy rezerw. Z cypru Agata Król, Polskie Radio. A kryzys energetyczny szczególnie mogą odczuć linie lotnicze. Już teraz paliwo do samolotów jest rekordowo drogi, a niedługo może go zabraknąć. W Polsce na razie takiej sytuacji nie ma, zapewnia rzecznik lotu Krzysztof Moczulski. Lot, jak i pewnie większa część przewoźników stosuje tzw. hedging, czyli zabezpieczenie cen paliwa i kupuje ten surowiec po określonych stawkach. W chwili obecnej zarówno w Polsce, jak i w portach, do których latamy, nie obserwujemy żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o dostępność paliwa lotniczego. W Europie są jednak przewoźnicy, którzy braki paliwa zaczynają odczuwać. Niemiecka Lufthansa zawiesiła 20 tysięcy połączeń krótkodystansowych, tak by zaoszczędzić paliwo na dłuższy. Połączenia. Koniec szkolnej codzienności, początek nowej drogi. Tegoroczni maturzyści zakończyli naukę w szkołach średnich. Przed nimi teraz egzamin dojrzałości. Co czują? Mieszane uczucia, no jednak kończymy tą szkołę, rozstajemy się z ludźmi. Ulga będzie po maturze. Na razie taki smutek, ale strach też jest. Jest ekscytacja, bo jednak najdłuższe wakacje w końcu też będą. Radość jest, bo się nowy etap życia zaczyna, ale jest też taka nostalgia, taki smutek, no bo kurczę fajnie było jednak tutaj w tej szkole te 4 lata, no i szkoda tak zostawiać wszystko ze sobą. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Jest jeszcze trochę czasu na przygotowania i ostatnie powtórki.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 Sobota na ogół pogodna i ciepła, ale wietrzna. Na wybrzeżu powieje w porywach do niemal 100 km na godzinę. Od Świnoujścia po Gdańsk obowiązują pogodowe alerty IMGW. 12 stopni pokażą termometry nad morzem, 18 będzie w centrum i aż 21 na południu. Niewielki deszcz jedynie na północy. W Polskim Radiu 24 Podcast Polskiego Radia Strefa Wpływów Dzień dobry. W Strefie Wpływów witają się z Państwem. Jacek Czarnecki, program pierwszy polskiego radia. Dzień dobry. I Rok Kowalski, polskie radio 24. Pozdrawiamy serdecznie dzisiaj nieobecną Renatę i zapraszamy Państwa, bo nawet jak Państwo widzą, ustawiliśmy się dzisiaj z Jackiem do siebie na kontrze. Tak. Będzie sparring pomiędzy nami. Mam nadzieję, że będzie się bez krwi. Może Ale takiej... rozjemczyni będzie w następnym programie na pewno z tak. nami. Może taką publicystyczną krew sobie trochę upuścimy. To, a tematów nie zabrakło. Porozmawiamy o zonda o krypto i o aferze wokół kryptowalut i kryptoaktywów. Czy to wina prezydenta, czy to wina rządu, bo trwa przepychanka i przerzucanie tego gorącego kartofla między stronami. Będzie także o Sławomirze Cenckiewiczu, który kończy swoją misję w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i będzie teraz kontynuować misję, ale na odcinku kampania Przemysława Czarnka. Zagończyk się w nim obudził, a właściwie nie usnął nigdy. Porozmawiamy także o problemach w Prawie i Sprawiedliwości. Czy to już pokój, czy na razie tylko tymczasowe zawieszenie broni i o tym, czy koalicja pokłóci się i rozbije o minister klimatu Paulinę Henning-Kloskę. No to zaczynamy. A zaczynamy od tego, co było ważne i nieważne w minionym tygodniu. Tak Jacku, chciałbyś rozpocząć swojego e, ważnego? No mogę, bo moje ważne to Cenzkiewicz-Out yy, i annex in nie tym, którzy są młodszymi, młodszymi, młodszymi naszymi słuchaczami, albo tym, którzy nie pamiętają, co to jest aneks, to przypomnę, że kiedyś... I co to są w ogóle WSI? No właśnie. Wojskowe o, Służby kiedyś, Informacyjne. Kiedyś, po, po tym, jak skończyła się komuna, w Polsce. Zmieniały się też nazwy służb, bo niekoniecznie ludzie w służbach się zmieniali i taką jedną z nazw to się zmieniły służby wojskowe. Kiedyś to się nazywało wojsko, Wojskowa Służba Wewnętrzna i ta służba została podzielona, na, znaczy została przemianowana na Wojskowe Służby Informacyjne. Ludzie z reguły zostali ci sami, oczywiście były nabory młodych ludzi, ale no, ci starsi oficerowie to wszystko byli oficerowie z tych starych służb. Ale mówiąc wprost, to był wojskowy Wojskowy wywiad. To był wywiad wojskowy i kontrwywiad wojskowy mm -hmm. i yy, te służby prowadziły dość ważne operacje zagraniczne, ale Antoni Macierewicz i cała reszta PiSu bardzo chcieli te służby wyzerować, Dlaczego? wprowadzić opcję zerową, no dlatego, że właśnie nie podobała im się proweniencja niektórych oficerów, że komunistyczna, że komunistyczna, wychowankowie tych oficerów też byli uznawani za komunistycznych mhm. wychowanków. W związku z tym przegłosowano w sejmie ustawę o likwidacji WSI. Antoni Macierewicz został likwidatorem tej służby, a Sławomir Cenckiewicz był też w komisji... Podlikwidatorem. W, ta, takim, w takiej podkomisji, która inwentaryzowała majątek, majątek w WSI. I inaczej. Macierewicz był szefem komisji weryfikacyjnej, a... Ale okay. był wyżej niż Cenckiewicz. A Cenckiewicz był szefem komisji likwidacyjnej. I obaj zaczęli ciężką pracę, żeby te służby zlikwidować. Macierewicz napisał raport, który został upubliczniony nawet przetłumaczony na język rosyjski, czego nie mogę Antoniemu Macierewiczowi zapomnieć. Że polska strona przetłumaczyła już dobrowolnie na Antoni język rosyjski. Antoni Macierewicz tak, wziął tłumaczkę, która była związana z ambasadą rosyjską i ta tłumaczka tłumaczyła ten raport na rosyjski. Żeby Rosjanom było łatwiej odczytać. Tak, a po co się co mają... Co w naszych służbach piszczało. Po co się mają męczyć? Ten raport ujawnił mnóstwo nazwisk oficerów, aktywnych oficerów. Ja odbierałem telefony od oficerów albo spotykałem się z oficerami, jakbym wtedy byłem reporterem wojennym, jeździłem po całym świecie i spotykałem się z oficerami, którzy mówią ale halo, on ujawnił moje nazwisko. Zdekonspirowali ich. Zdekonspirowali oficerów, którzy pod różnymi przykrywkami pracowali gdzieś tam. Yy... Nawet tych oficerów, którzy byli poza granicami kraju. tych też Nawet zosta... tych oficerów, którzy byli poza granicami kraju. Jeden oficer prosił mnie o to, żeby zorganizować ewakuację jego rodziny taką bezpieczną do Polski, mhm. żeby jego dzieci miały szkołę, bo się po prostu bał o rodzinę. On został akurat. No dobra, wieszku, a co w tym wszystkim jest? czym jest aneks do raportu o likwidacji wojny? No WSI? więc właśnie, to jest tak jak zwykle z Antonim Macierewiczem. Antoni Macierewicz pisze raport, a potem ten raport poprawia, i dodaje, i dodaje. I y, ten aneks do raportu, no, to jest coś, co y, y, Antoni Macierewicz napisał już dość długo po opublikowaniu raportu. On się y, y, w ręce prezydenta trafił, w, jeśli się nie mylę, w grudniu y, 2007 roku. Wiem, że na pewno. Przykładnie na prezydenta na Kaczyńskiego. Na ręce prezydenta Kaczyńskiego. I w tym aneksie nie wiemy, co jest. Nie wiemy co jest, ale prezydent Kaczyński odmówił publikacji tego aneksu. Ja słyszałem Mimo... takie zarzuty, że, to, że tam jest po prostu publicystyka uprawiana ja na temat tego, właśnie szukam, jak wyglądały służby. Szukam cytatu z prezydenta Kaczyńskiego, mam gdzieś zaznaczone. To ty poszukaj, a ja ty w międzyczasie dopowiem państwu, że rozmawiamy o tym dlatego, że w tym tygodniu, chwilę przed tym, jak Sławomir Cęckiewicz poinformował, 40, że rezygnuje... 40 minut przed. 40 minut przed tym, Kancelaria Prezydenta poinformowała, że już nie wchodząc w szczegóły, rozpoczął się ostatni etap procesu formalno-prawnego zmierzającego do ujawnienia raportu o w i że dokumenty w tej sprawie przesłano do marszałków Sejmu i Senatu. Jacek już ma cytat. Mam cytat. W rozmowie z Marcinem Dzierżanowskim, wtedy dziennikarzem wprost, prezydent Lech Kaczyński powiedział, Antoni Maciarewicz ma jedną przypadłość. Nie odróżnia swoich interpretacji od faktów, a test publicystycznych od, tward od twardych dowodów. I, yy... mocny, mocny cytat. Tak. Yy... Prezydent to kilka razy powtórzył, że to jest publicystyka i on nie będzie tego raportu ujawniał. W 2000, później był później prezydent zginął w katastrofie smoleńskiej. Później prezydent Komorowski odmówił publikacji raportu. No i prawica, ta ostrzejsza prawica, między m.in. Zenckiewicz, liczyli na to, że zrobi to Andrzej Duda, gdy objął swoje rządy w 2015 roku. I Andrzej Duda razem z prezesem Kaczyńskim uzgodnili, że nie będzie publikacji no tego właśnie, raportu. No właśnie, bo to na przestrzeni 20 lat trzech prezydentów, Kaczyński, Komorowski i Duda. Duda, nie, dwie kadencje. Duda, Duda dwie kadencje. No czyli w sumie 20 po 5 tak. i 10 lat nie ujawniali tego raportu. Myślisz, że prezydent Nawrocki rzeczywiście chce ten raport ujawnić? Bo ja się zacząłem zastanawiać już po tym, jak usłyszeliśmy o dymisji Cenckiewicza, czy to nie jest tak, że na odchodne dano mu nagrodę pocieszenia Dokładnie w postaci tak nadziei, że ten raport zostanie opublikowany, a jak Cenckiewicza już w bbn nie będzie, to prezydent od tym raporcie o tej, o tej publikacji może zapomnieć. Dokładnie tak, tak sobie wyobrażam, że to tak się stało. Sławomir Cenckiewicz w swoim takim długaśnym oświadczeniu, dlaczego odchodzi z BBN-u, tam oczywiście oskarżał rząd tu Tuska, że mu nie dają nie ma dostępu do, do tajemnic, chociaż mógł sprawować tę funkcję przez ile? Ponad pół roku i jakoś nie to miał Wtedy dostępu. to nie przeszkadzało. Właśnie. Ale tam też napisał, że wraca do działalności naukowej. Ja myślę, że pierwszą tą działalnością naukową to będzie badanie tego raportu i no, pisanie publikacji Ostsory z takiego punktu widzenia, no jednak pokolenie młodszego, yy, kogo to jeszcze obchodzi? Czy coś tam jest naprawdę w tym raporcie, w tym aneksie do raportu o likwidacji WSI, co dzisiaj by interesowało, no, czy poprałoby to Polskę, polską wiedzę w do przodu? Wczoraj jedna z młodych komentatorek dokładnie to samo pytanie zadała w jednej z telewizji, spytała się, a kogo to jeszcze grzeje. I ja się tak zastanowiłem, że e, tak, młodych, młodzi ludzie kompletnie tego nie łapią. Ja myślę, że trzy czwarte Polaków w ogóle to nie będzie grzało. Mhm. Ale to grzeje ja na rozumiem. pewno służby. Wywiadowcze może nie całego świata, ale tego świata, który niekoniecznie jest nam przychylny. Mhm. Na pewno Rosjanie będą badali tam każde słowo, każdy kontekst tego raportu, bo oni na podstawie takich okruchów po prostu, tak jak archeolog albo historyk sztuki gdzieś tam rekonstruuje jakąś wazę. Czy... Są w stanie dojść do, nawet są, do technik operacyjnych są w stanie do wielu Oczywiście rzeczy. ten raport, raport raport to jest, An aneks jest uzupełnieniem raportu, czyli raport z aneksem, one stanowią pewną całość logiczną, jeśli uh -huh. możemy w ogóle w przypadku Macierewicza mówić uh -huh. o jakiejś logice, ale one stanowią jakąś całość. Tam są jakieś fakty, uh -huh. więc te fakty będą wydłubywane. Nawet jeśli to są zdania pojedyncze, albo nawet pół zdania, ale to wszystko naprawdę, ponieważ to się wszystko opiera na najtajniejszych dokumentach polskich służb, więc to ma na pewno wartość, ale... To jeszcze grzeje pis, mm -hmm. bo co prawda, ale rozumiem, że już ten twardy pis, takie, taki, taki trochę zakon PC. Ja Nie wiem, czy pan Bochenek Rafał, rzecznik pisu, jest twardym pisem, czy miękkim pisem. Jest równie młody jak ty i też go to nie powinno grzać, a jednak wczoraj powiedział, o, dzięki opublikowaniu aneksu, to my się dowiemy wielu ważnych rzeczy okay. o ludziach władzy. Więc zobaczymy. Kazali, kazali to go grzało. No pewnie tak, <głos> ale to rozumiem, że byśmy jakoś to może tak, czyli rozumiem, że na dzisiaj obaj stawiamy, że tego raportu nie będzie publikacji tego raportu. Nie, będzie. Będzie? Że Moim prezydent opublikuje? Będzie. Oczywiście. Ja mysz... Skoro już wysłał do marszałka Sejmu i do marszałka okay. Senatu i wczoraj pan minister Leśkiewicz, rzecznik pana prezydenta e, powiedział, że e, oni mają 30 dni na wyrażenie swojej opinii, ale pan prezydent nie musi czekać na tę opinię. Okay. To ja myślę, że już jest. Bo ja zakładałem, że nie będzie publikacji, bo po prostu dano Pceńskiewiczowi na koniec nagrodę pocieszania w postaci obietnicy zapowiedzi publikacji, do której nigdy nie dojdzie. Nie wiem, co by mogło prezydenta powstrzymać przed publikacją. Chyba, że właśnie powróciłby do niego jakiś zdrowy rozsądek, jakaś jaśniejsza myśl, ale nie wiem. To przejdźmy tym samym. Bo za dużo rzeczy już wykonano w kierunku upublicznienia tego raportu, okay. bo przeprowadzono jego analizę, wykreślono nazwiska, przesłano do marszałka Sejmu i Senatu, więc ja nie wiem, co teraz musiałoby się stać, żeby prezydent powiedział, nie opublikuję, bo to należy, to jest wyłączna preroga, prerogatywa prezydenta. Mhm. Tutaj żaden premier, żaden marszałek Szałek, nic już nie może panu prezentowi zabronić. To skomentujmy, Jacku, jeszcze samo odejście Cęskiewicza z Biura Bezpieczeństwa Ale Narodowego. bardzo chętnie. Bo wydaje mi się, że tajemnicą Polich jest to, że to nie brak dostępu do informacji niejawnych był powodem tego odejścia, tylko spór jaki toczył się wewnątrz nie, wewnątrz szeroko rozumianego otoczenia biura, otoczenia prezydenta, bo BBN i Kancelaria Prezydenta to jednak dwie oddzielne instytucje spokrewnione niejako taką Unią Personalną Prezydenta z, ze sobą. Natomiast ym, y, wiadomo, że był Spór pomiędzy właśnie między innymi Marcinem Przydaczem, odpowiedzialnym za kreowanie polityki międzynarodowej, a Sławomirem Cęckiewiczem. No i ponoć sprzysięgło się trzech ministrów w kancelarii prezydenta i wysiudali e, Sławomira Cęckiewicza. Jeszcze wcześniej Sławomir Pałacu Prezydenckiego, pana szefa kancelarii prezydenta, który na konferencji prasowej powiedział, absolutnie nie będzie żadnego, że to nie jest żadna decyzja, nie będzie. nie będzie poboru, że, są, że są, są różne scenariusze, więc... No i pamiętasz, jeszcze była historia migów. Migów, które rząd chciał przekazać i przekazał ostatecznie stronie ukraińskiej. Migów, które w Polsce już się nie nadawały, znaczy miały iść na żyletki. Miały upraszczam, iść na żyletki, już nie, nie mogliśmy nimi latać. I prezydent był w wypowiedzi publicznej, był był zaskoczony i mówił, że nie było jego zgody na przekazanie tych migów, a okazało się, że rząd o wszystkim poinformował Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i że to prawdopodobnie pan Cęckiewicz nie przekazał panu prezydentowi informacji o tych migach. No i y, takich rzeczy było jeszcze kilka, więc y, ja myślę, że y, pan minister Cęckiewicz sobie grabił, grabił i nagrabił, y, że to już stało się dla, kon, dla kancelarii y, prezydenta y, dość kłopotliwe. Ale jedną rzecz chciałbym podkreślić. No bo właśnie mówisz o tych trzech ministrach kancelarii prezydenta, którzy być może sprzysięgli się przeciwko Aha. Cęckiewiczowi I, i to oni musieli przekonać prezydenta, bo pamiętajmy, że prezydent i Cęckiewicz to są ludzie, którzy są ze sobą zaprzyjaźnieni. Prezydent został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w 2016 czy 2017 roku za rekomendacją Cęckiewicza. Protekcji, dzięki protekcji tak, dzięki Cęckiewicza. Protekcji, dzięki protekcji Cęckiewicza. Obaj Wcześniej spotkali się w ipn I stamtąd się znali Są obaj z Gdańska Obaj prawicowych poglądów Widzisz spoglądów. jak to przyjaźń nie wytrzymuje politycznej próby? A tak to jest. No, w polityce wszystko się może zdarzyć. W pracy w ogóle widziałem tak to, jest, to Widziałem to już nie raz. E, natomiast y, druga rzecz to y, prezydent został też szefem IPN-u, dzięki Cęskiewiczowi, bo też myślę, że to Censkiewicz lobbował na jego myślę, na że jego że taka wypowiedź Sławomira Cenckiewicza, w której on sobie przypisywał zasługi, że niejako on otworzył autostradę prezydentowi do, do prezydentury właśnie. Yy, Więc... Chyba, że to nie była prawda i to <laughs> był gwóźdź do trumny. Nie wiem tego. Yy, yy, Cieszym, znaczy... Śmieszy mnie to, że ludzie prezydenta twierdzą, że absolutnie żadnego sprzysiężenia nie było i że między ministrem Przydaczem a Cęckiewiczem panowała w ogóle wzorowa współpraca. Śmieszy to też premiera. Premier dzisiaj w Nikozji spotykając się z dziennikarzami powiedział, że go wygryźli i on wie, kto go wygryzł. Także... I że on nie miał z tym nic wspólnego. I że on nie miał z tym nic wspólnego. Co jest dosyć ciekawe, bo jak spojrzymy także na, na to, w jaki sposób prezydenccy ministrowie bronią Sławomira Cęckiewicza właściwie mu dziękują, znaczy też nie ma co ukrywać, ta przyjaźń dała gdzieś efekt z prezydentem, bo nie rozstaną się z Cęckiewiczem źle, to znaczy no, pod, dla, dla środowiska prawicowego została wysłana taka, taki sygnał no, że zły Tusk y, zablokował politycznie Ale ty myślisz, że się nie, roz, nie rozstanął z nim źle? Zobacz, była długaśna konferencja y, pana y, Leśkiewicza, mm -hmm. rzecznika prezydenta, który wychwalał zasady, y, zasługi y, pana Cęckiewicza jako szefa BBN-u, a jakoś nie zaproszono na tę konferencję y, pana, pana, pana Cęckiewicza. Nie było go tam. No, Więc y, dla mnie... Y, to świadczy o tym, że, że tam nie było takiej zupełnej zgody. Ja nie wiem, kto kogo nie zaprosił, albo kto odmówił przyjęcia zaproszenia. Tego nie wiem. Różne są wieści. Natomiast skoro tak to się odbyło, skoro Cenckiewicz musiał pisać przedługie oświadczenie na, ale on ale lubi długie w mediach w ogóle, ale mógł wystąpić, mógł powiedzieć. Mógł. Ani no pojechał, pojechał później do Republiki, żeby przemówić do, do, do swojej części sympatyków. Ale to, że musiał korzystać z telewizji, a nie mógł skorzystać z obecności wszystkich publikatorów w kancelarii prezydenta, to, to też prawda. To y, świadczy o tym, że tam nie było zupełnie w porządku i, i takiej zgody. Ja, wiesz, ja państwu się kiedyś przyznawałem, że tak po cichu, w wolnym czasie hobbystycznie to ja lubię teorie spiskowe. I tak sobie wczoraj, jak zobaczyłem te informacje o dymisji Cęckiej pomyślałem i tym samym przechodzę do swojego ważnego, że to tak nie ma przypadków czasowych, że w, w, w momencie, w którym wali się zonda krypto, w którym wszyscy pytają, dlaczego prezydent korzystał na protekcji, na, na, dlaczego korzystał ze środków zonda krypto, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chroni Piesiewicza, nagle Cęckiewicz rezygnuje ze stanowiska. Myślę, że Myśli, nieźle dobrano moment. Nie, jakoś nie, mieszał w tym zonda nie, krypto nie, i Nie, nie, myślę wręcz przeciwnie. Myślę, że po prostu stwierdzono, że jeśli zrzucić Cęckiewicza z san i przekierować nieco uwagę opinii to publicznej, lepiej dziś... to lepiej dziś niż, niż za trzy miesiące, yy, yy, bo udział prezydenta, udział, yy, współudział prezydenta, nie w, forma, w formie oczywiście prokuratorskiej, ale współudział w reklamowaniu zonda krypto, współudział także w yy. tym, żeby nie doszło do regulacji na, na rynku kryptoaktywów jest oczywisty. I trudno, ja rozumiem, że pojawiają się argumenty, że ta ustawa nie do końca miałaby bezpośrednie zastosowanie do zonda krypto, to no nie ma znaczenia. Żadnego nie miałaby że... zastosowania. Znaczy, to akurat tutaj słyszałem ministra Domańskiego, który miał inne zdanie na ten temat, że Komisja Nadzoru Finansowego, on no, nawet wymieniał konkretny artykuł, na podstawie którego we współpracy z estońskim knf polski KNF mógłby po prostu wyłączyć stronę zonda krypto w Polsce. Ale pamiętaj, że to nastąpiłoby dopiero w lipcu, a jesteśmy w kwietniu, a zonda nie krypto no, gdyby, już gdyby, padła. Gdyby prezydent podpisał ustawę w pierwotnym w grudniu, terminie, w listopadzie... To i tak w lipcu by ta ustawa weszła. 1 tak lipca miała zacząć obowiązywać. Tak czy siak, nie ma, nie ma przepisów i nie ma regulacji, które uchroniłyby obywateli przed tym, że następna giełda, która się będzie nazywała krypto-krypto, nie będzie działała na tej samej zasadzie. No i y, mam takie poczucie, że, że, że nie przez przypadek się zbiegły te daty odejścia Cęckiewicza z, ze sprawą zonda krypto. Aczkolwiek co myślisz o tym przerzucaniu tego gorącego kartofla? Bo rząd mówi to wina prezydenta i PiSu, a PiS mówi, opozycja mówi to, że wina rządu, bo instytucje państwa mogły zrobić więcej, żeby uchronić obywateli przed inwestowaniem w te giełdę. Ja myślę, że to jest wina i rządu i PiSu. Symetrysta okay. Dlatego, że... Jacek Czarnecki. Yy, no może symetrysta niech ci będzie. Nie, yy, żartuję sobie oczywiście. Ale y, po pierwsze PiS y, o zondzie krypto już usłyszał y, y, jeszcze przed 23 rokiem. Czyli jeszcze w czasach, kiedy rządził. Y, to wtedy pan Suszek za, y, założyciel y, z, tej, tej giełdy Protoplastki kryptowalu. Protoplastki zonda krypto. W, w, tak. która, z której się wyrodziła później zonda krypto. Y, Bit. On zaginął. Nie pamiętam coś teraz. takiego. On zaginął w 22 roku zaginął, zginął, nie wiadomo i na pewno przeniósł aktywa do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w bardzo tajemniczy sposób i to wtedy rząd PiSu, który teoretycznie tak bardzo dba o przedsiębiorców i o polski rynek powinien już wtedy zacząć pracę nad taką ustawą. Nie zrobili tego gorzej, korzystali z pieniędzy, z ondy krypto która powstała po, tej, po, po tym bitbejcie, czy jak to tak, tam się tak, nazywało. Tak, tak. Korzystali z ich pieniędzy, po pierwsze organizując konferencję w Rzeszowie w czasie kampanii prezydenckiej, na której wystąpili obaj kandydat na prezydenta i ówczesny prezydent Andrzej Duda. Po drugie minister Ziobro i jeden z posłów Konfederacji, Pan, Wiple, Przemysław, Wipler. Pan, Pan Przemysław Wipler skorzystali z pieniędzy ządy krypto już teraz w czasie, gdy ważyły się losy tego weta, czyli gdy potrzeba było naprawdę tylko paru głosów, żeby to to prezydenckie obalić. I y, zostało to dość sowicie opłacone. Ja, ja nie wiem, czy Wipler, za co Wipler wziął pieniądze. Nie wiem, za co Ziobro do swojej fundacji przytulił pieniądze. Ja wiem, że te pieniądze y, krążyły między zondą krypto, a y, posłami y, obecnej opozycji w czasie, kiedy y, ważyły się losy i to jest bardzo podejrzane i to po prostu śmierdzi. Y, ja słyszałem Ryszarda i, Petru. Proszę, ale z drugiej proszę. strony, dlaczego wina tego rządu, dlatego że ten rząd stracił dwa lata, yy, kiedy czekał na Godota, a, a właściwie na Rafała yy, i myślał, że yy, jeśli prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski, to wszystko będzie pójdzie jak pomaśle. Nikt nie przewidział wtedy, że może nie pójść jak pomaśle. I wtedy to był czas na to, yy, żeby yy, Pisać te ustawy mhm. i y, przeprowadzać je przez Sejm i y, y, dawać je do prezydenta. Nikt nie miał pojęcia, kto będzie prezydentem z ramienia PiSu. Nikt się tego nie spodziewał. Nawrockiego nikt się nie spodziewał i yy, yy, nikt się nie spodziewał, że jak przyjdzie Nawrocki, to będą tęsknić, yy, bo politycy yy, Platformy czy politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, no tak, yy, Andrzej to może by to podpisał. Z Andrzejem się łatwiej rozmawiało. Yy, no wiesz, no jest, To jest zawsze już perspektywa, jak wiemy, kto przyszedł no, po Andrzeju. No, tak, no. Tak, to znaczy, no, ale no, takie jest życie, prawda? Nie, to, nie, to... Więc yy, dlatego mówię, że to oba, yy, znaczy i rząd PiSu przed 23 rokiem i później po 23 czy tam w 24 roku i 25 rząd platformy, czy koalicji tej rządzącej obecnej, oba te rządy zawiniły, że jeszcze nie mamy uregulowanej sprawy kryptowalut w Polsce. Ja mam taką myśl, to Ryszard Petru o tym mówił, że wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, której od początku celem, że to nie jest tak, że ten biznes się zawalił w pewnym momencie, chyba też się zawalił, to inna to swoja droga. Ale Petru twierdził, że to od początku był taki zamysł, żeby okraść ludzi. I, i, i prawdę mówiąc, ja jak tak, ja oczywiście nie, nie jestem ekspertem od kryptoaktywów w żaden sposób, yy, nawet bym chyba nie chciał, ale, ale yy, jak na to obserwuję, to też rzeczywiście trochę tak wygląda. To znaczy, yy, ta, ta, ta spółka pan Przemysław Kral, ta spółka próbowała yy, w pewien sposób, nie dość, że wykupić sobie przychylność w prawicowych środowiskach, ale to także w pewnego rodzaju doko, dokonać takiej, w, takiej, takiej strategii skażenia wszystkich. To znaczy, Skażono i, i prawicową stronę, ale to teraz to się też przewija, że o, były też pieniądze na owsiaka, proszę bardzo, na coś tam jeszcze innego też były pieniądze. I dla sportowców, i dla były sportowców. Pieniądze? Chociaż sportowcy się nie doczekali. zaraz myślałem, że Piesiewicz jest oddzielnym wątkiem w tej, tak. całej, w tej całej historii. Natomiast więc zastrzegam, że wina prawicy tutaj jest bezapelacyjna. Nawet jeśli część ludzi nieświadomie, tak, to znaczy, to i tak reklamowała i legitymizowała oszusta albo przedsiębiorstwo, które spółkę, która prawdopodobnie miała z góry zamiary, zamiar oszustwa. I myślę sobie jeszcze, że tylko tutaj mam wątpliwość, jestem rozdarty i naprawdę trochę, przepraszam Państwa najmocniej i Ciebie również, nie wiem, co myślę, bo zastanawiam się, czy Państwo Polskie mogło zrobić więcej, pomimo wet prezydenta Karola Nawrockiego, żeby przestrzec ludzi przed inwestowaniem. Bo myślę o wypowiedziach pre, premiera Tuska, ja wiem, że premier Tusk mówił, że tam jest taka giełda, tak. że ona od ruskich pochodzi. I od grudnia to mówił. I od grudnia to mówił. I ja rozumiem, Rozumiem, że on nie wymieniał nazwy, no bo też nie mógł, że państwo nie może wskazywać teraz paluchem i pokazywać o, ten przedsiębiorstwo. Tam tam chyba tam... padała nazwa, a już, już nie później, nazwa, ale nie, nie, nie od razu, później padała nazwa, ale można było połączyć kropki. Zastanawiam się, czy, czy nie było instrumentów, nie wiem, czy prokuratura nie miała instrumentów, chociaż to jest nadal z zastrzeżeniem, że to narusza wolność gospodarczą, tak, państwo nie może paluchem bezpodstawnie wskazywać i mówić, nie inwestujcie w, te, w, te, w, te, w te, to przedsiębiorstwo. Natomiast skoro były wszystkie sygnały, że to ruskie pieniądze, że to mafia, że, że ten był właściciel zaginął w tajemniczych okolicznościach i najpewniej nie żyje, to czy naprawdę nie można było wysłać do ludzi bardziej jednoznacznego komunikatu, ludzie, alarm, oszustwo? Yy, Wiesz o co mi chodzi? Tak, ale ja... Yy, że wykorzystywano yy, tę sprawę trochę do celów politycznych, yy, natomiast nie wiem, czy włożono równie duży wysiłek w to, żeby dotrzeć do ludzi i powiedzieć im, słuchajcie, nie inwestujcie w to. Ale ja rozmawiałem z jednym z prokuratorów, yy, yy. Z i y, y, y, y, y zadałem mu dokładnie to samo pytanie. Dlaczego y, jak premier mówi y, no tak dwuznacznie tam, zawalo, w zawalowany sposób, ale mówi o kogo chodzi y, y, y, y, y, y, i wtedy już było wiadomo, w grudniu było wiadomo, że to chodzi o zondę krypto, która ma powiązania, y, finansowe powiązania była stworzona z pieniędzy rosyjskiej mafii, rosyjskich służb. Y, dlaczego y, nie wszczęto czegokolwiek i usłyszałem a właśnie, na, jak, na jakiej my, podstawie? Tak, my działamy na podstawie skargi. Jeśli jest oszustwo, to muszą być ludzie. Ci ludzie pojawili się dopiero teraz, w tak. kwietniu. Dopiero teraz, na początku kwietnia... Zaczęli zaczął, zaczął się ruch, bo ludzie chcieli wypłacić pieniądze, nie mogli wypłacić. Najpierw pan Kral pisał, że to kłopoty techniczne. Jak właściciel takiej giełdy pisze, że to kłopoty techniczne, to wiadomo już od razu, że to nie są żadne kłopoty techniczne. Tylko... W przypadku Ambergold to tak samo wygląda. Dokładnie, Ambergold, get back, przypomnę. przypomnę. Więc... Jest to publikacja medialna i chwilę później zaczynają się, zaczyna tak. się upadek. Ja myślę, że znaczy tak, rząd nie mógł więcej zrobić w sensie, żeby to było zgodne z prawem. Nie można było wszcząć śledztwa moim, ten, czy nie moim zdaniem. Albo, zdaniem ty zdaniem ty prokuratora, z którym my. rozmawiałem, powiedział mi, na jakiej podstawie mieliśmy to zrobić. Nie, nie było jak. Więc... Y myślę, że tu się nie dało więcej zrobić, poza tym co robił premier czyli premier właściwie krzyczał w Sejmie głośno i wyraźnie uważajcie, chodzi o giełdę kryptowalut, powiązania z ruskimi pieniędzmi i tak dalej bo chodzi tylko o to, że nawet nawet jeśli prezydent uważał, że ta ustawa jest przeregulowana, czy tam za długa, whatever to no jednak nadawała ona takie uprawnienie, że Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby chociaż wysłać ostrzeżenie, że ludzie ta firma nie ma pokrycia tak. Nie ma zabezpieczenia swoich, swoich aktywów i tak dalej. Działa itd. za granicą, jest nie, nieruszalna. Po, po prostu. prostu mogłaby by przestrzec. A tak, no jesteśmy w momencie, w którym chyba tworzą się dwa projekty ustaw. Jeden jest projekt Polski 2050, który jest w Sejmie. I w tym tygodniu były informacje i, i TOK FM i Polsat News, że Polska 2050 jest po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim i że prezydent Karol Nawrocki jest gotów, czy też, że ta ustawa w autorstwa Polski 2050 cieszy się poparciem prezydenta. Jednocześnie minister Domański, minister Andrzej Domański, minister finansów deklaruje, że w resorcie też trwają prace nad projektem, więc chyba czeka nas kolejna awanturka. Być może tak. Ja tylko jedną rzecz przypomnę, bo to jest bardzo niebezpieczne. Afera Amber Gold i Get Back. To chodziło o y, żywe pieniądze, czyli szli ludzie gdzieś i wpłacali gotówkę. Mhm. Afera y, z kryptowalutami, wszystkie afery z kryptowalutami, to jest tak, że my wpłacamy gdzieś do, do internetu, przelewamy z naszego konta bankowego nasze fizyczne złotówki i kupujemy jakieś mityczne bitcoiny. Dokąd te sprawy nie zostaną uregulowane, tak jak słyszę, są propozycje, żeby stworzyć taki kryptowalutowy system gwarancyjny, czyli firmy, które będą działały na rynku polskim, będą musiały wpłacać na taki system gwarancyjny, że jak ta firma padnie, to będą wypłacane... To chyba już jest wtedy zaprzeczenie idei kryptowa... kryptogiełdy, która ma być krypto, a nie ma być giełdą w znaczeniu... No więc, ale, ale są takie pomysły. Rozumiem. Ja się osobiście boję kryptowalut, a Powiem Państwu, co usłyszałem y, jadąc metrem. I y, tak, siedzieli obok mnie młodzi ludzie, y, którzy rozmawiali chyba o ządzie krypto, bo początku rozmowy nie słyszałem, ale y, oni uważali, że to jest doskonały pomysł na wzbogacenie się, czyli zrobić jakiś ruch z kryptowalutami, y, y, te pieniądze jakoś wypłacić, przelać w jakimś kraju y, umownym, raju podatkowym i zniknąć gdzieś, gdzie nie ma eksploatacji. I wiesz, wiesz, Jacku, bo jest bardzo dużo osób, które y, nie ma co ukrywać, w, w momencie, w kilka lat temu, ale, ale i nadal potrafią się bardzo na kryptowalutach wzbogacić. To znaczy, to jest, to jest sposób dla niektórych, którzy doszli naprawdę z zera do miliardera. Natomiast no, ten, to, to jest zawsze obarczone wielkim ryzykiem i to jest tak, że niektórym się udaje, Nie znam a niektórym takich. to popatrz sobie w platformy algorytmiczne, tak zwanymi mediami społecznościowymi tam takich przykładów przynajmniej na pokaz jest wiele. Na pokaz. Na pokaz, ale no to wiadomo, że łaska pańska akurat w tym wypadku na bardzo pstrym koniu jeździ. Prawie chyba tego wątku wirtualnym jest taka. że wirtualnym koniu. Wirtualnym. No, no, w internecie pstrym i wirtualnym, tak. Że poczekamy jeszcze i będziemy mieli odsłonę awanturok kryptoaktywa na pewno. Chciałbym, żebyśmy przeszli teraz jeszcze do naszych nieważnych w tym, w tym tygodniu, to może teraz ja zacznę, jeśli pozwolisz, Dobrze. Jacku. Było takie nagranie, bo w tym tygodniu premier Donald Tusk obchodził swoje urodziny Podobno. i zamieścił nagranie takie no, nagranie po prostu, takiego TikToka wrzucił, na którym tam dużo rzeczy się działo. Zmierzam do tego, że jednym z kadrów w tym filmie był rządowy dokument z napisem odręcznym rekonstrukcja kwiecień 2026. Dzisiaj, bo to piątek, premier był w Nikozji pytany o to, co z rekonstrukcją rządu i tak tylko tak wzruszył ramionami, hmm. żachnął się i poszedł. I mam takie poczucie, mam, znowu jestem rozdarty, bo z jednej strony przypominam sobie ostatnią rekonstrukcję, po której wszystko miało iść do przodu. Ale cała w ogóle. na, bo, Jezus, nowa wszystko jakość miała być ogromna, otwarcie. była taka, taka sobie. Tak, tak miało być odchudzenie, tak. a stało się odchudzenie przez przemianowywanie osób. Ehm. Ale z drugiej strony, więc myślę sobie, że jak nie wiesz już co zrobić, to zrób rekonstrukcję, ale y, z drugiej strony myślę sobie, że naprawdę te osoby, które się wymienia na liście rekonstruk do rekonstrukcji, czyli Barbara Nowacka, czyli y, y, minister zdrowia pani Sobierańska-Grenda, czy minister kultury pani Marta Cienkowska. Y, no, czy minister Henning-Kloska. Czy minister Henning-Kloska, chociaż tutaj wydaje mi się, że to wotum, chociaż w przypadku minister zdrowia też jest złożone wotum nieufności. No więc może być tak, że rano y, ją obronią, a wieczorem jak Beatek Szydło ją odwołają. Natomiast Najpierw kwiaty, później, później dymisja. Później czarną polewkę. Ale myślę sobie, że być może przydałoby się na rok przed, przed, przed wyborami pewnego rodzaju nowe, kolejne nowe otwarcie tego rządu. Bo nie ma, się, nie ma co ukrywać, no niektórzy z tych ministrów rzeczywiście są obciążeniem. Ja chciałem o tym wspomnieć oddzielnie, no ale, ale może jeszcze do tego przejdziemy. To znaczy cięcia w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia przeproponowane przez proponowane... Wprowadzane przez panią Sobierańską Gredę bez w ogóle żadnego wytłumaczenia społecznego. Tak. Żadnego. Ja się to o tym jest... dowiaduję z dziennika Gazety Prawnej o więcej, my więcej gadamy o sądzie krypto i o kryptowalutach tak. niż o tym, dlaczego ludzie raptem... Bez tomografii, yy... bez rezonansu, tak. z dlaczego... limitami do poradni specjalistycznych. Dlaczego na przykład moje badania yy, nie będą za rok, tylko za półtora? Dlaczego termin do, na psychiatrę dziecięcego jest na 2034 rok? No i tak dalej, i tak dalej. A pani minister jakoś nie czuje się w obowiązku występować publicznie i tłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale pani minister jest... Ona jest techniczna. Powiedzmy, to jest tak. To jest kobieta... No, ale tam nie ma nikogo nietechnicznego w takim razie. No ale niech sobie w takim razie Ministerstwo Zdrowia kogoś wymyśli, kto wyjdzie i wytłumaczy obywatelom dlaczego tak jest. Mają rzecznika, to może niech rzecznik powie. Albo niech sobie jakiegoś wiceministra wymyślą, który ma jakieś talenta medialne, a jak nie ma, to niech sobie... Wy... Niech, niech się wyszkoli, kurczę, blade. Znaczy, ale ja uważam, że co jak co, ale dawanie PiSowi takiej... To taki keybaseballowy po prostu, dowalenia w rząd, że są cięcia bez żadnej w kontry, tak. Bez żadnej kontry, Dokładnie. absolutnie bez żadnej. To, znaczy, yy, to, to nie jest, ma żadnego to jest w ogóle, bez sensu zupełnie. Nie znaczy... ma żadnego wyjaśnienia w przestrzeni publicznej, jakie to cięcia, jaka skala tych cięć, dlaczego te cięcia następują. To tak samo jak z tymi porodówkami, co premier się pomylił albo skłamał, zwał jak zwał w tym wypadku, bo na jedno wyszło. W TVN24, że tam porodówka w Rypinie chyba to było. Nie, tak? to była porodówka w Lesku. W Lesku. W, że, że, czy ona działa? czy nie działa, że jakby w ogóle y, y, ludzie są coraz bardziej sfrustrowani, bo docierają do nich sygnały, że kolejne świadczenia zdrowotne są obcinane. Natomiast rząd w ogóle nie zajmuje żadnego stanowiska w tej sprawie. Znaczy, ja w tym tygodniu odniosłem wrażenie, że jedynym pomysłem rządu na uzdrowienie sytuacji w ochronie zdrowia są po prostu radykalne cięcia. Ja myślę, że po prostu w budżecie nie ma pieniędzy na nie ma rzeczy. Ale to co, to ale... Przy, jak schowamy głowę w piasek, to nie dokładnie. będzie problemu? Rząd, rząd powinien się umieć z tego wytłumaczyć i y, nie robić... Czyli ja zasłon... Jestem mistrzem tej taktyki w życiu chowania głowy w piasek. Ale ja tylko chciałem powiedzieć, że jesteśmy w kategorii nieważnej i rozmawiamy o ochronie zdrowia. Ja uważam, że to jest super ważne. Na, na rację. Tak, oczywiście. że to jest super ważne. I... Nieważna była rekonstrukcja. Nieważna jest rekonstrukcja, yy, bo pani minister chyba nie będzie zrekonstruowana, przynajmniej na razie. No, widziałem yy... włodzmieracza z tego, który mówił, że ten model apolityczny, bo przy tej ostatniej rekonstrukcji, ja państwu przypomnę, premier Tusk zdecydował o wymieceniu wszystkich politycznych z Ministerstwa Zdrowia tak. i tam teraz niby są sami technokraci. I to, to tak no i właśnie wyszło. mamy, wyszło jak wyszło Marszałkowi temu się to nie podoba Ja bym chciał, żeby rząd, jak dzieją się takie rzeczy To po pierwsze, żeby pani minister umiała to powiedzieć premierowi Bo premier jest bardzo dobry w takich wytłumaczeniach On mógłby stanąć i powiedzieć, proszę państwa, robimy takie i takie cięcia, bo to, to i to to się może nie podobać, ale ludzie zrozumieją, a tak to, to się domyślają. Idą do lekarza i słyszą: no nie. No i widać Tuska. No nie, panie Jacku, to nie będzie. To, to nie teraz. Badanie będzie nie w 27, a dopiero w 28 roku, jak dobrze pójdzie. Więc no, no tak jest. To I wiesz, że to wszystko prowadzi. To ja wiem, że już znam osobę Znam starszą osobę, która właśnie przyjechała, żeby się zapisać na badania szpitalne niestety odwołane wszystko no ja wracam do Niech swojej... pani zadzwoni w połowie maja. Uzdłużała. Ja wracam do swojej teorii spiskowej, to znaczy do swojego, swojego umiłowania do teorii spiskowych. Znaczy moim zdaniem to jest powolny i bardzo świadomy ruch, mający na celu po prostu wyprowadzenie części ludzi z publicznej służby zdrowia i wpakowania ich do prywatnej. Bo jeśli będziesz się odbijać od jednego lekarza i od drugiego, który ci powie, że to ważne badanie, które musisz zrobić, to zrobisz je za dwa lata, to obraz twojego organizmu za dwa lata jest ci zbędny, Ale bo co, ja potrzebujesz... do prywatnej służby zdrowia. I, I prywat... tam też już jest zakorkowane. I bez zdrowia, to samo badanie, które miałem tylko mieć za rok, to, będzie za pół roku. Tylko widzisz, teraz masz trzy szczeble. Masz publiczną opiekę zdrowotną, do której nie możesz się dostać. Później masz nazwijmy to komercyjną opiekę zdrowotną, czyli to wszystkie firmy. Na RMZ. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, mówię o tym wszystkim, o tych abonamentach, które tak. płacimy w zakładach pracy, za prywatną opiekę. Nazwijmy to opieką komercyjną i ona jest zapchana. I masz jeszcze trzeci krok, czyli już prywatne wizyty w pełni. To znaczy takie, że idziesz do lekarza, płacisz mu tam za te 15 minut konsultacji zł. 350 tak. zł i wtedy może łaskawie. Czy się, czegoś, czy się czegoś dowiesz No to tak o rekonstrukcji no To może zasadna jest ta rekonstrukcja to, Może by to się może nie to nie ważne Może nie jest nie, wcale nieważne nie, Ja myślę, że rekonstrukcji nie będzie yy, Że premier sobie zażartował Pisząc rekonstrukcja w kwiecień 26 Że to był taki żarcik Po, to żebyśmy, ostatnio. po to, żebyśmy tutaj sobie pogadali yy, Ale przy okazji tej rekonstrukcji yy, Pogadaliśmy o bardzo ważnej sprawie Czyli o ochronie zdrowia I o braku komunikacji ze strony władzy Ale twoje nieważne też jest o rekonstrukcji a do której nie doszło. Właśnie, ale to jest o innej rekonstrukcji, bo rekonstrukcji w pis Bo jednego dnia prezes zapowiadał, to zresztą w naszym podcaście w zeszłym tygodniu już o tym mówiliśmy, prezes zapowiadał, że zmiecie z powierzchni ziemi tych wszystkich, którzy się zapisali do stowarzyszenia ja No tak, bo to tak Mateusza szybko pobiegło, żeby tydzień temu się zatrzymaliśmy na tym, że do, będzie rozłam. Dokładnie, miał być rozłam, a, albo no, no zmiecenie, wpisanie na listę, nie wiadomo. No, była groźba, albo wycofanie się ze stowarzyszenia. Kto a? jest w tym Działa na szkodę, szkodę PiSu, czyli na szkodę Polski. I pasożytuje. I pasożytuje, I pasożytuje na PiSie, bo to jest y, budowanie pseudopartii przy, to, to stowarzyszenie. A już w poniedziałek wieczorem, y, co się przedłużyło aż do wtorku rano, y, pod auspicjami znanego i y, nielubionego Adama Bielana, y, spotkał się Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim. Mogę tutaj wejść w zdanie? Może. Bo ja chcę docenić, że Prawo i Sprawiedliwość jednak jest partią bardzo postępową. Szczególnie jeśli chodzi o y, wnegośród. I o sposób nakrywania stołu. Bo ja pamiętam taką wizytę. Pierwsza kadencja PiSu to była po 2015 roku, jak zaprosiliśmy do Polski Rexa Tillersona, Był sekretarza stanu i prezes Jarosław Kaczyński przyjął go w tym obrzydliwym budynku, w tym klubie bilardowym na Nowogrodzkiej i jak państwo spojrzą w sieć i teraz zaczynam się wahać, czy to była pierwsza kadencja PiSu, ale spotkanie z Rexem Tillersonem na pewno, kiedy Rex Tillerson został podjęty na tej Nowogrodzkiej przed, takim sto przed stołem z takim klasycznym polskim rzecz jasna, zielonym obrusem i z, paluszkami, i z paluszkami w szklankach. A tutaj już jednak było bardziej tak minimalistycznie, bym powiedział. No, ale... Z, z klasą, bo to w domu Bielana było. Podobno w domu Bielana, ja nie wiem... Takie żaluzje w moim domu, nie są takich żaluzji w domu. Może zbyt czerwone <laughs> Nie, ale tam tak biurowo to wyglądało. Okay. Tak to jakaś... no podobno w domu Adama Bielana. Ale być może w domu Adama Bielana jest taka przestrzeń, która wygląda biurowo. No w każdym razie spotkanie trwało 7 godzin i po spotkaniu okazało się, że wszystko jest dobrze. Jak to na konferencji prasowej powiedział Jarosław Kaczyński, pisma, dwa płuca, jedno płuco będzie czerpało tlen z centrum i to będzie płuco Morawie a drugie płuco, płuco Czarnek, będzie czerpało y, tlen y, czy wyborców z, z prawej strony, czyli będzie zagradzało drogę odejścia do Konfederacji i ewentualnie odbierało tych a wyborców A te płuce dostają zaduszkę, jak palacz po 40 latach palenia. No, tak bywa, nie? Ja z, jak się tak za bardzo czerpie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie płuco Czarnek zostało wzmocnione przez który w którym no to się to obudzi, obudził. Nowe oskrzele się pojawiło taki kawaleryjski, w tym kawaleryjski się zapał obudził i, i będzie chciał tam walczyć z tym przebrzydłym y, rządem Tuska. Y, dlaczego ja to wrzuciłem do nieważnych? Y, dlatego, że to już jest koniec afery, tak? To, to było takie... Myślisz, że to już powr... na, razie, ale znaczy, ta, na teraz tak? Znaczy, po pierwsze, stowarzyszenie może istnieć, więc już y, harcerze z y, maślarzami nie mają się za bardzo o co kłócić. Kłócili się tam jeszcze może w środę, ale już teraz spokojnie. Po drugie, to stowarzyszenie, jak będzie istniało, to dalej Morawiecki będzie jeździł na spotkania, dalej będzie się spotykał z lokalnymi politykami i może nie będzie ich oficjalnie wciągał do stowarzyszenia, bo yy... To porozumienie tego mu zabrania, ale będzie mówił, słuchajcie, jakby co, to wiecie. Aż ja. do wiosny przyszłego roku, kiedy do nadejdzie wiosn... kampania. Dokładnie, jak przyjdzie kampania, to wtedy się okaże, co jest. I dlatego dzisiaj, na dzisiaj uważam sprawę za zamkniętą. To było ważne we wtorek, gdy była ta konferencja, ale myślę, że teraz to, to już waga I to, i, tego i, wydarzenia i, spadła. I, I też się z tobą zgadzam, natomiast odnotowałbym, że jednak prezes Kaczyński musiał się cofnąć i, i rzeczywiście wzmoc... Mateusz Morawiecki wzmocnił swoją pozycję. Ale też nagadaliśmy się o tym, co nie chcesz miara. chcesz powiedzieć, że prezes okazał się szonem? No i nie wiem. No myślę, że rzeczywistość Naprawdę zaskoczyła prezesa. Powiedzieć? Myślę, że za rzeczywistość zaskoczyła prezesa. A mogę powiedzieć, co zaskoczyło prezesa? Proszę. Bo w tym samym czasie ukazały się badania, takie pierwsze badania, które uwzględniły tych posłów, którzy są u Morawieckiego w stowarzyszeniu, mhm. yy, jako, oddzielne, jako oddzielną Wirtualnej partię. Dla Polski chyba był ten sondaż. Yy, tak, dla Wirtualnej Polski to chyba... 5,1% tam nie, wpadło. Nie, to nie był dla Wirtualnej Polski, to był sondaż cebosu. u Ale to teraz był... mówisz o tym, gdzie było 5 dla Morawieckiego? 5% dla a, Morawieckiego. Nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. To inny sondaż. Co, sondaż CBOS-u to tam, gdzie tak. PiS spadło poniżej 20. Tak. tak, a ten sondaż rzeczywiście, to był sondaż dla Wirtualnej Polski i y, w tym sondażu y, ta partia Morawieckiego, czy ta formacja Morawieckiego została 5,1%. Ja pamiętasz, jak tydzień temu y, mówiłem, że Morawieckzycy roz, rozchodzą, roznoszą informację o tym, że na wejściu ich partia będzie miała 5% i bank. I, Benz jest. I y, profesor Flis przeliczył to na miejsca w Sejmie. No. I się okazało, ja już teraz nie pamiętam y, wyników y, konkretnych procent, y, procent tego sondażu, ale w wyniku y, takim liczbowym podziału na miejsca, to wychodziło na to, że PiS by miał 115 miejsc mhm. w, w przyszłym parlamencie, Partia Morawieckiego miałaby 14 miejsc, dzisiaj pisma 188. Więc to jest... 14 tylko? Tylko 14. Te 5,1% okay. dawało Mało. im tylko 14. Mało. Ale to daje do myślenia Kaczyńskiemu, jak on widzi, jaki jest spadek, i że ze 188 on spada do 115, a Morawiecki ma 14, a kto wchodzi cały na biało i cały na brunatno? dwie konfederacje. Mm -hmm. Konfederacja Mencena i Konfederacja Brauna. Bo to u nich trzeba by było, z nimi trzeba by było się dogadywać yy, i to już nie na zasadzie takiej, że no jak chcecie, to was weźmiemy do rządu. Tylko na takiej zasadzie, no to zróbmy razem rząd. Bo inaczej by się nie dało po prostu. Yy, inaczej PiS by yy, nie przejął władzy, ale władza, yy, też by była yy, przejęcie władzy byłoby kłopotliwe dla obecnej yy, koalicji rządzącej. Dobre, bo z tego badania wychodziło, że do Sejmu wchodzi tylko yy, Koalicja Obywatelska i tylko lewica. I razem mieliby 227 głosów, a do większości parlamentarnej yy, brakowałoby 20 13, 14. 14, 4, 14. 4. 200, ile powiedziałeś? 227. A, a to 431. Nie, nie, nie, nie wiem, dlaczego do 240 odliczałem. Tak. <laughs> Przepraszam. E, Doktor Andrzej Anusz też w Polskim Radiu 24, jak był moim kościem o poranku, mówił bardzo, ciekawą, e, mówił bardzo ciekawą rzecz, że nie bez powodu akurat jest 40 mniej więcej tych osób, bo teraz w Prawie i Sprawiedliwości, to nie, w Prawie i Sprawiedliwości jest odliczanie do trzech. No, wszystkie sondaże wskazują na to, że, prawo, że, że co najmniej trzeci poseł odpadnie po kolejnych wyborach. Więc ten co trzeci poseł, jak się odliczy, to mniej więcej wychodzi grupa 40 posłów, którzy liczą się z tym, że nie znajdą już miejsc albo nie wezmą miejsc w parlamencie. Gdyby Morawieckiemu udało się wziąć takie 40, bo to jest akurat 40 osób, 40 mamy okręgów wyborczych w Polsce, 41 41 jedynek i 41 miejsc w parlamencie przy dobrym, przy dobrym wyniku. Myślę, że ta kalkulacja jest także tak prosta. Tak i już ludzie Morawieckiego w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego udowodnili, że są bardzo sprawni że robią kampanię lepiej od innych y, y, polityków PiSu, bo z, miejsc, przecież... bo z miejsc niewybieralnych zajmowali, y, zdobywali mandaty, więc y, to była na pewno y, to była dobra kampania wtedy dla tych ludzi, którzy y, dla tak zwanych harcerzy, tak można powiedzieć. To. Jeszcze chcielibyśmy wspomnieć w ważnych i nieważnych w tym tygodniu, bo napłynęła wczoraj do nas bardzo smutna informacja o śmierci pana posła Łukasza Litewki, który zmarł w tragicznym wypadku w wieku 36 lat, więc chcielibyśmy złożyć najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim pana posła. No i docenić jego działalność społeczną przede wszystkim na rzecz... No, to był na człowiek, rzecz który właśnie był i... młodym człowiekiem, który postawił na takie działanie w ciszy, nie, nie brylował w mediach, nie przyjmował zaproszeń, na przykład my go parę razy próbowaliśmy zapraszać do jedynki, jakoś nie, nie, nie, nie garnął się mhm. do występowania. No i tak, pomagał ludziom i pomagał zwierzętom I to jest, to jest ważne. Smutne, że, że zginął w taki sposób. Smutne, że ludzie w Polsce giną w taki sposób. Bo on jechał rowerem, drogą publiczną, a kierowca, który jechał z naprzeciwka, po prostu z jakichś, nie wiadomo jakich przyczyn, czy to złapał kołem pobocze i, zasłab, i odbił. Tak, czy tak zasłabł, y, y, zjechał na, na stronę, po której jechał poseł Litywka i go zabił. Tak czy jak przesyłamy y, i rodzinie, i bliskim pana posła, i wszystkim wyborcom i tym którym było blisko z panem posłem wyrazy najgłębszego współczucia. Przed nami jeszcze część wydarzenia tygodnia. W wydarzeniach tygodnia porozmawiamy, to Jacek zaproponował, żebyśmy omówili wywiad, rozmowę, którego, której Donald Tusk udzielił Financial Times, bo tam padło dosyć no, niepokojące stwierdzenie. Niepokojące stwierdzenie, które premier powtórzył dziś rano w Nikozji, bo premier powiedział, że Rosja zaatakuje jednego z członków NATO już wkrótce, że międzynarodowa z innymi, ten szczyt Nikozji i, i, i nie tylko, ale w ogóle całe działania Polski, na przykład na, na, w Unii Europejskiej, polegają na tym, żeby uświadomić e, naszym sojusznikom w Unii, e, że e, to jest kwestia już nie lat, a być może miesięcy. I to jest niepokojące, że premier e, mówi to po pierwsze w bardzo renomowanym e, dzienniku brytyjskim. E, e, to znaczy, że albo premier ma wiedzę, Mhm. I, i należy się bać. Albo, że premier mówi rzeczy, które są niesprawdzalne. Ja, ja tego nie wiem po prostu. Albo, że próbuje zmotywować się, no tylko, że to już nie pierwszy Albo, raz. Albo, że próbuje zmotywować. Premier mówi o tym, że konieczne jest mówienie o tym głośno. Dlatego on mówi w ten sposób, żeby tych, którzy w Unii Europejskiej jeszcze się wahają przed wzmocnieniem tego ramienia obronnego unijnego, żeby ich przekonać do tego, żeby jednak podjęli zdecydowane działania, żeby brali udział w decyzjach, bo to jest bardzo ważne no i powiem tak, ja się boję, że premier ma rację i że to, że to tak może być, że to tak może wynikać z analiz wywiadowczych i rzeczywiście trzeba się śpieszyć. No, na tym na szczycie, nieformalnym szczycie Europe, Rady Europejskiej, który odbywa się na Cyprze, państwa członkowskie mają też rozmawiać o kolektywnej europejskiej obronie, czy też współpracy, to znaczy mam nieodparte wrażenie, że to, co mówi premier Tusk, o czym mówi premier Tusk, a także to, o czym dyskutujecie Europejska Wspólnota, jest no, no, ścisłą, bezpośrednią, bezpośrednim wynikiem Donalda Trumpa i niepewności tego, czy Europa na wsparcie Donalda Trumpa i Ameryki może liczyć. Dokładnie to znaczy, tak. Rosja... Czy to artykuł 5 zadziała tak, tak, jak miał zadziałać, czy zadziała tylko w ograniczony sposób? Jeśli, jeśli dobrze rozumiem premiera Tuska, to premier Tusk między słowami mówi, nie mamy pewności, czy Stany Zjednoczone, przyjdą z pomocą. Rosja chętnie to przetestuje na którymś z mniejszych państw NATO, bo tu premier mówi głównie o krajach bałtyckich. I wiadomo, że chodzi więc, o Litwę, Łotwę i Estonię. Tak, więc O musimy... Estonię i Łotwę tak, najbardziej. Tak, Litwę w trzeciej kolejności. Więc musimy sprawdzić, musimy jako Europa wypracować swoje standardy, czy jeśli, jeśli Rosjanie wejdą do Estonii, to czy Hiszpanie przylecą na pomoc Estończykom. No już bardzo staram się to uprościć. Na przykład tak. I tu w tym kontekście ważny, ważny jest też safe KONIEC uh... Pieniądze z sejf miały być w połowie kwietnia, jest już 24 i tych pieniędzy jeszcze nie ma. Chociaż umowa pożyczkowa ponoć została przesłana. Podobno została przesłana, ale no zobaczymy. Mamy do końca maja czas na podjęcie decyzji zawarcie umów na sprzęt, który możemy kupić sami. Mhm. Od, po 31 maja będziemy musieli te umowy tak, z za, yy... za, zamawiać, ten sprzęt z jakimiś innymi państwami. To na koniec, Jacku, ostatni nasz wątek na, na dosłownie chwilkę. Czy koalicja rozpadnie się o wotum nieufności wokół, wobec, ministr, wobec minister Pauliny Henik yy, No y, Takie ultimatum chyba stawiała y, pani Pełczyńska na no i premier Tusk też Będ, chyba postawił. Znaczy ona powiedziała, że premier Tusk y, y, wiedziony wątpliwościami i przesłuchami, że oni będą głosować, że Polska 2050 y, już nie Szymona Hołowni będzie głosować przeciwko y, Henning-Klosce. Y, powiedział to głośno i wyraźnie i później powie, powtórzył to publicznie. Nie, że y, jak się jest w koalicji, to się głosuje y, tak jak głosuje koalicja, a nie jakiś, nie, nie, nie, nie robi się jakiś y, stujek na dwunastnicy, więc y, y, pani Pełczyńska na Łęcz powiedziała, że to jest... Stujek na dwunastnicy? No, nie się, będzie nie, wchodni w nie wchodźmy w kraczaj. szczegóły. A tak się dyplomatycznie mówi. Bardzo dyplomatycznie, <laughs> bardzo o pewnych rzeczach. Y, natomiast y, no, pani Henning-Kloska y, po, po tej wypowiedzi premiera powiedziała, że jest to y, koalicja oparta na przemocy. Ja myślę, że pani pełczyńska nawet po prostu jeszcze nie za bardzo rozumie politykę i nie wie, jak się gra. To właśnie już wcześniej powiedziałeś mm -hmm. o y, Beacie Szydło, która najpierw była, jej weto wobec niej było obronione i dostała kwiaty, to było rano, a wieczorem za była demisja tego samego dnia. Pamięta. Więc y, y, po prostu y, zwracam się do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, no taka jest polityka. Y, od czasu do czasu y, tam jest coś, co pani nazywa przemocą, a to są po prostu takie twarde zasady. Ale nie wiem, czy się koalicja rozpadnie. Myślę, e, że, no, się, myślę że, się... że wszyscy potrafią liczyć i wiedzą no, dobrze, że, się że jakby, się, jakby się rozpadła koalicja, ile stracą. Poza tym, y, znaczy nie sądzę, że będzie, y, że wszyscy z klubu Polski 2050 zagłosują za obronieniem pani minister Henning-Kloski, ale myślę, że policzą się na tyle, że tam kto nie będzie miał nie dotrzeć, to nie dotrze, ale ostatecznie wynik będzie. Ale właśnie chyba premier też mówił, że to Ja mają, wiem, że nie mają, będzie usprawiedliwiania. Że nie tam. będzie usprawiedliwiania, że... Tak. Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia. Dzięki, Jacku. Dziękuję Państwu bardzo. Rokowalski Kowalski, Polskie Radio 24. Życzymy Państwu udanego, chyba słonecznego weekendu i widzimy się nie za tydzień, a wyjątkowo za dwa tygodnie. 1 maja zdecydowaliśmy się, że odpoczywamy nieco i Państwu życzymy także odpoczynku e, i udanych państwowych świąt. Proszę świętować i pierwszy, i drugi, i trzeci dzień maja. Wszystkiego dobrego. Katarzyna Piekarska. Proszę, rozwiązało się. Strefa wpływów. To był podcast Polskiego Radia. Autopromocja. W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia, i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik. Autopromocja.